o cudownym ptaku kafti, baśń armeńska. Żył kiedyś wielki król, który chciał stworzyć coś pięknego i trwałego, co miało istnieć przez wieki i na zawsze rozsławić jego imię. Kazał więc wybudować piękny pałac w samym środku stolicy. Budowa trwała pięć lat, a kiedy dobiegła końca, nowy pałac przewyższał swoim pięknem wszystkie dotychczas istniejące budowle. Wielu zacnych gości zjeżdżało z całego świata, by go podziwiać. Gdy król miał po raz pierwszy przekroczyć bramę pałacu, zerwał się gwałtowny wiatr i nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się przed nim starzec. – Piękny pałac wybudowałeś, królu, ale czegoś w nim brakuje – powiedział nieznajomy mężczyzna i znikł tak szybko, jak się pojawił. Król długo myślał nad słowami starca. W końcu rozkazał wybudować kolejny, jeszcze okazalszy pałac. Budowa trwała dziesięć lat – a kiedy dobiegła końca, król wyprawił wielką ucztę. Kiedy po raz pierwszy miał przekroczyć próg nowego pałacu, zerwał się wiatr i znów pojawił się starzec. Piękny pałac wybudowałeś, królu, ale czegoś w nim brakuje. Powtórzył swoje słowa i zniknął. Słowa tajemniczego starca nie dawały władcy spokoju. Każdego dnia oglądał uważnie pałac i zastanawiał się, o czym mówił nieznajomy. W końcu kazał wybudować trzeci pałac, jeszcze piękniejszy od dwóch wcześniejszych. Prace nad nim trwały piętnaście lat. Kiedy był już gotowy i król miał po raz pierwszy przekroczyć jego próg, sytuacja powtórzyła się. Zerwał się gwałtowny wiatr i przed królem stanął starzec. Wybudowałeś piękny pałac królu, ale czegoś w nim brakuje, powiedział i już miał zniknąć, gdy nagle król złapał go za rękę, mocno przytrzymał i krzyknął: — Czego brakuje w moim zamku? Starcze! — Brakuje w nim cudownego ptaka kafti, powiedział starzec i ulotnił się. Od tej pory król zaczął wszędzie szukać cudownego ptaka Kafti. Posłał nawet po niego swoich rycerzy we wszystkie strony świata, ale żaden z nich nie spełnił jego polecenia. Królewscy synowie nie mogli dłużej patrzeć na cierpienie ojca i tęsknotę za cudownym ptakiem Kafti. Wszyscy trzej postanowili więc wyruszyć w świat, by go odnaleźć. Długo jechali przed siebie, aż dotarli na rozstaje dróg. Najstarszy z nich wybrał drogę, która skręcała w lewo, średni pojechał prosto, a najmłodszy z braci skręcił w prawo. Najmłodszy brat jechał bardzo długo, aż spotkał na drodze starca. Był to ten sam mężczyzna, który powiedział królowi o ptaku kafti. Widzę, że jesteś bardzo odważnym młodzieńcem. – Nie lękasz się pójść na koniec świata, by spełnić życzenie ojca – powiedział do chłopca. – Pomogę ci zatem i powiem, jak zdobyć to, czego tak pragniesz. Musisz jechać dalej tą drogą, aż zobaczysz rzekę z bardzo mętną wodą. Napij się jej i powiedz głośno, że jest to najsmaczniejsza i najczystsza woda, jaką w życiu piłeś. Jedź dalej, aż zobaczysz łąkę zarośniętą chwastami i pokrzywami. Zerwij ostów i powiedz, że to najpiękniejsze kwiaty, jakie do tej pory widziałeś, a ich zapach przypomina ci anielskie zioła. Jedź jeszcze dalej, a ujrzysz spętane jagnie, przed którym leży kawał mięsa i skrępowanego wilka, przed którym leży siano. Połóż kawał mięsa przed wilkiem, a siano przed jagnięciem i ruszaj dalej. Dojedziesz wreszcie do wielkiego zamku i staniesz przed wielkimi wrotami, których jedno skrzydło będzie otwarte, a drugie zamknięte. Otwórz wówczas skrzydło zamknięte, a zamknij otwarte. Kiedy już wejdziesz do zamku, odszukaj złotą komnatę. Tam, na wielkim łożu z Baldachimem, Zobaczysz piękną, która będzie spała, A przy jej wezgłowiu będzie siedział Cudowny ptak, Kafti. Po tych słowach starzec zniknął. Najmłodszy z braci pojechał prosto przed siebie I dojechał do mętnej rzeki. Napił się z niej wody i powiedział głośno, że jest to najsmaczniejsza i najczystsza woda, jaką kiedykolwiek pił. W tej samej chwili rzeka stała się krystalicznie czysta i przemówiła – dziękuję ci za to, że zdjąłeś ze mnie czar, który rzuciła piękna. Najmłodszy brat pojechał dalej i znalazł się na łące zarośniętej chwastami i pokrzywami. Zerwał pęk ostów i powiedział, że to najpiękniejsze kwiaty, jakie do tej pory widział, a ich zapach przypomina mu anielskie zioła. W jednej chwili łąka obrodziła najpiękniejszymi kwiatami i przemówiła. Dziękuję ci, że zdjąłeś ze mnie czar, który rzuciła piękna. Królewicz pojechał dalej i zobaczył przed sobą spętane jagnię, przed którym leżał kawał mięsa i skrępowanego wilka, obok którego leżało siano. Położył więc mięso przed wilkiem, a siano przed jagnięciem. Zwierzęta podziękowały mu za zdjęcie czaru, który rzuciła na nich piękna. Młodzieniec pojechał prosto do wielkiego zamku. Stanął przed wielkimi wrotami, których jedno skrzydło było otwarte, a drugie zamknięte. Kiedy otworzył skrzydło zamknięte, a zamknął otwarte, wrota zaskrzypiały przyjaźnie. Dziękujemy ci, dobry człowieku, od tak dawna na to czekałyśmy. Kiedy najmłodszy z braci wszedł do zamku, znalazł złotą komnatę, w której spała, piękna, u jej wezgłowia. Siedział ptak Kafti i swoim cudownym głosem śpiewał najpiękniejszą pieśń. Królewicz przez chwilę zasłuchał się w tej melodii, a kiedy spojrzał na śpiącą dziewczynę, której piękno przewyższało wszystko, co do tej pory widział, na moment zapomniał, po co tu przybył. Po chwili jednak ocknął się z zamyślenia, złapał ptaka Kafti i zaczął uciekać. Niestety, przeraźliwy krzyk ptaka obudził piękną. Ona zaś, kiedy zobaczyła, że jej ukochany ptak zniknął, krzyknęła w rozpaczy. Bramo! Bramo! Zamknij swoje wrota i złap tego, który porwał ptaka kafti. O, piękna nieuczynie tego. Od dawna czekałam, aż ktoś zamknie otwarte skrzydło, a otworzy zamknięte, powiedziały wrota. Mogę mu tylko pomóc. Wtedy zrozpaczona piękna zawołała jagnię wilku, złapcie i rozszarpcie tego, który zabrał, co moje. O, piękna, możemy mu jedynie pomóc, powiedziały Jagnie i wilk. On uratował nas od śmierci głodowej. Łączko, łączko, zatrzymaj tego, który ma mojego cudownego ptaka Kafti, wołała dalej piękna. O, piękna, nieliczna mnie, zaszumiała łąka, ty rzuciłaś na mnie czar. Sprawiłaś, że urosły chwasty i osty, a wszyscy odwracali ode mnie wzrok. Dopiero ten młodzieniec sprawił, że znowu jestem piękna. Dlatego jemu pomogę. O rzeko, rzeko, zatrzymaj go! Ostatni raz zawołała piękna. O piękna, ty sprawiłaś, że moje wody stały się brudne. Jemu pomogę, nie tobie! Odpowiedziała na wołanie rzeka. Wtedy piękna zerwała się z łoża, zebrała wojska i sama ruszyła w pogoń za królewiczem. W tym czasie młodzieniec dotarł już do rozstaju dróg, gdzie znowu spotkał starego człowieka. Ten zaś powiedział mu, że jego bracia potrzebują pomocy. Chłopiec zostawił ptaka kafti pod jego opieką, a sam wyruszył na poszukiwanie braci. Najpierw podążył śladami najstarszego brata. Odnalazł go w zamku i opowiedział o swoich przygodach. Potem ruszyli drogą, którą wybrał średni brat. Po kilku dniach jazdy dotarli do pięknego ogrodu, w którym postanowili chwilę odpocząć. Usiedli na ławeczce, gdy nagle obok nich pojawił się karzeł z laseczką. Dotknął nią najstarszego brata, a ten przemienił się w kamień. Wtedy najmłodszy brat chwycił karła, wyrwał mu laseczkę i przy jej pomocy rzucił na niego zły czar. To samo zapewne spotkało naszego średniego brata, pomyślał królewicz i zaczął po kolei odczarowywać wszystkie kamienie w ogrodzie. Każdy dotknięty przez niego głaz zamieniał się w człowieka. Byli tam starzy i młodzi, kobiety, mężczyźni i dzieci, a także jego najstarszy brat. Nigdzie jednak nie mógł odnaleźć średniego brata, po którego tu przyjechali. Kiedy królewicze stracili już nadzieję, młodszy z nich zobaczył ukryty pod ławką mały okrągły kamyk, dotknął go laseczką i w tej samej chwili stanął przed nimi średni brat. Trzej bracia nie kryli wzruszenia, że po tylu trudach wreszcie się odnaleźli. Wsiedli na konie i co tchu popędzili do chaty starca, gdzie czekał na nich cudowny ptak Kafti. Podziękowali nieznajomemu za pomoc i udali się w drogę powrotną do domu. Po drodze zatrzymali się przy studni, aby nabrać wody. Okazało się, że woda niemal całkiem wyschła. Zostało tylko trochę na samym dnie. Wtedy najmłodszy z braci postanowił spuścić się na samo dno, aby przynieść resztki wody. Stało się jednak nieszczęście, kiedy schodził na dno studni pękła lina, która go utrzymywała i spadł z dużej wysokości. Bracia wołali go, ale nie odpowiadał. Wreszcie uznali, że ich najmłodszy brat umarł. Wzięli więc ptaka Kafti i ruszyli w wielkim smutku do domu. Kiedy dotarli do pałacu, król wybiegł im na powitanie. Na widok cudownego ptaka Kafti ogarnęła go wielka radość. Kiedy jednak zobaczył, że brakuje najmłodszego z synów, radość zniknęła. Od tej pory władca całymi dniami wpatrywał się w daleki horyzont tam, gdzie ostatni raz widział najmłodszego syna. To jednak nie koniec opowieści o cudownym ptaku kafti, Pewnego dnia do pałacu dotarła piękna ze swoją potężną armią. Gdy stanęła przed królem, ten bez słowa oddał jej ptaka, który przestał go zupełnie interesować od kiedy dowiedział się o śmierci najmłodszego syna. Zbyt wielką cenę musiał zapłacić za spełnienie swojego życzenia. Piękna wzięła więc swoją własność i powiedziała. Mój piękny, zaśpiewaj pieśń dla swojej pani. Ptak jednak nie wydał z siebie ani jednego dźwięku. To dziwne, powiedziała piękna. Cudowny ptak kafti śpiewa tylko dla jednego człowieka. Twój najmłodszy syn, mimo tego, że porwał moją własność, był dobrym i odważnym człowiekiem. Dlatego ptak Kafti uznał go za swojego nowego pana. Kiedy jednak pan umiera, ptak Kafti umiera razem z nim. A skoro ptak żyje, a jednak nie chce śpiewać, oznacza to tylko jedno, że i twój syn żyje. Kiedy króli, bracia usłyszeli słowa pięknej, natychmiast wskoczyli na konie i razem z nią i całym jej wojskiem ruszyli w stronę studni. Po drodze spotkali biedaka, który szedł wolno w stronę zamku. Gdy go mijali, cudowny ptak Kafty otworzył dziobek i zaczął śpiewać najpiękniejszą pieśń świata. Piękna od razu zrozumiała, co się stało. Podbiegła do nędzarza i rozpoznała w nim najmłodszego z braci. Radości nie było końca. Okazało się, że królewicz nie umarł, tylko na długo stracił przytomność. Wieśniacy z sąsiedniej wioski usłyszeli jego wołanie i wyciągnęli go ze studni. Od tej pory król i jego trzej synowie żyli w wielkim szczęściu a cudowny ptak Kafti każdego dnia uszczęśliwiał ludzi swoim cudnym śpiewem. Piękna zaś wybaczyła królewiczowi jego czyn, bo bardzo go pokochała. Niedługo potem król wyprawił im huczne wesele, na którym pojawił się także starzec, który powiedział – Królu, teraz niczego już nie brakuje w twoim pięknym pałacu.